Wyspy, ludzie, kraje, zwyczaje. Tradycyjne potrawy, kultura i muzyka. To wszystko w audycji z mikrofonem dookoła świata. Zapraszam Katarzyna Koba. Witam Państwa bardzo gorąco. Dziś goszczę w studiu osobę, dzięki której możemy przyjemnie, ale przede wszystkim bezpiecznie urlopować. Piotr Kruczek przyjął moje zaproszenie. Witam Ciebie Piotrze. Witam, dzień dobry Państwu. Czy mogę o Tobie powiedzieć przewodnik numer jeden, trzeciej RP? Ja zawsze mówię, że przewodnikiem nie jestem, jestem pilotem. A jest tu pewna drobna różnica, bo ja jakby zakładam, że jest ona bardzo znacząca, a nie drobna. Ale powiem tak w skrócie. Przewodnik powie wszystko o czymś, a pilot coś o wszystkim. No to jeszcze raz w takim razie Piotr Kruczek pilot numer jeden trzeciej RP. Czy teraz dobrze? Dzień dobry, tak. Można powiedzieć, że pilot, chociaż na pewno nie numer jeden. I jak sam powiedziałeś w jednym ze swoich wywiadów, podróże to jeden z twoich koników od dzieciństwa. W efekcie to zainteresowanie stało się już nawet nie tyle sposobem na życie, co sposobem życia, pracą wynikającą z pasji. W 1999 roku ukończyłeś studia wyższe na Wydziale Zarządzania w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej na specjalności związanej oczywiście z turystyką. Później wzbogaconą o wiedzę na na temat kultur i historii za sprawą kontynuacji nauki na kulturoznawstwie w Zakładzie Studiów Porównawczych Cywilizacji w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Piotrze, czy studia właśnie te, które przed chwilą przytoczyłam, są potwierdzeniem takiej twojej dziecięcej fascynacji światem? Czy już wtedy wiedziałeś, że zostaniesz pilotem? Powiedzmy, że pilotem chciałem zostać od momentu, kiedy zobaczyłem, że w ogóle jest coś takiego jak kurs pilota, bo to tak naprawdę trzeba skończyć, żeby żeby podróżować, studia turystyczne były związane właśnie z tą pasją, chęcią podróżowania, natomiast de facto to mogę wszystkim powiedzieć, że wcale nie trzeba studiować turystyki, a nawet być może się nie powinno studiować turystyki, jeżeli się chce podróżować. To jest taka drobna sugestia, natomiast trzeba mieć rzeczywiście tą chęć, żeby ciągle się ruszać i to jest podstawa. Podróżowałeś od dzieciństwa? Tak, tak, zdecydowanie tak. Ja się śmieję, że zacząłem, mając 6 lat, wziąłem kolegów z podwórka poszliśmy w zupełnie, ta, pewnie dla rodziców, szokującą stronę. Gdzieś tam wybraliśmy się kilka kilometrów dalej nad jezioro. O, tak o, o, Tak, tak, zimą dodatkowo. Ferie, kiedy nie było jakichś tam zajęć. Nie wiem, to już przedszkolnych wtedy, tak. No i się okazało, że w drodze powrotnej lekko zmy, zmyliliśmy drogę, ale wróciliśmy na właściwą. Więc od tego się zaczęło i później okolice i dalej, i dalej, i dalej. No właśnie, dalej, dalej, dalej. To ja może wymienię w kolejności alfabetycznej w te wszystkie kraje, nie, które odwiedziłeś od Ja powiem skromnie, jest o wiele więcej pilotów, którzy byli w jeszcze większej ilości krajów, więc proszę Państwa nie zasypywać tymi. Mimo, Mimo wszystko nazwami. i tak postawię na swoim, dlatego że jesteś pierwszym pilotem, który gości u nas w studiu. Tym bardziej się cieszymy, tym bardziej jesteśmy z tego dumni. No więc wymieniam alfabetycznie, uwaga, Anglia, Austria, Belgia, Brunei, Chiny oraz Hongkong i Makao, Chorwacja, Cypr, Czechy i Morawy, Dania, Egipt, Filipiny, Francja. Grecja, Holandia, Hiszpania i Andorra oraz Wyspy Kanaryjskie, Izrael, Jordania, Luksemburg, Malezja, Maroko, Niemcy, Norwegia, Portugalia oraz Madera, Singapur, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Tunezja, Węgry i Wietnam. A ta, ta lista jeszcze nie jest taka do pełna ko to... do, do końca. już sam pewnie bym w tym momencie nie, nie umiał dodać tych krajów, które jeszcze się na tej liście nie znalazły, które... Już były z kolei na mojej trasie, także pewnie było ich troszkę więcej i na pewno jest to bardzo ciekawa praca, o czym zaraz opowiem, tak? Dokładnie. Powiedz, czy długo przygotowujesz się do, do każdej swojej podróży, bo oprócz takich typowych standardów bezpieczeństwa musisz przecież przekazać ogromną wiedzę na temat danego kraju. Swoim jak, podopiecznym. jak zaczynałem pracę pilota, to byłem raz na takim nawet bardzo interesującym kursie, gdzie usłyszałem, że pilot powinien się przygotowywać nawet na pół roku przed imprezą. Realie są takie, że jeżeli ktoś jedzie gdzieś pierwszy raz, nie zawsze ma czas te. te Taki, żeby to było aż pół roku, więc często jest to o wiele krócej. Natomiast liczy się wiedza rzeczywiście zdobywana na studiach i, i, i są różne kierunki, które tą wiedzę szeroką, taką dającą podstawy w, pozwalają zdobyć, więc myślę, że to jest też, też podstawą, bo o samym kraju to, to pierwsze podstawowe rzeczy może zdobyć każdy, natomiast właśnie liczy się to coś więcej żeby zostać pilotem, trzeba ukończyć egzamin państwowy. Jest to chyba ponad 120 godzin kursu obejmującego zarówno geografię, jak i sztukę właśnie prowadzenia grupy, pracę z ludźmi. Przyznam, ja już to miałem dość dawno ze sobą jakby... Niewiele z tego pamiętam, bo tak naprawdę też się o tym mówi, że kursy niewiele uczą. Tu przestrzegam przed kursami, które obiecują bardzo wiele, a później jest wcale nie tak łatwo, nie tak przyjemnie i tak naprawdę dopiero wtedy trzeba się zacząć uczyć. I tutaj jest jakby drugi, drugie sito osób, które chciałyby pracować w turystyce jako piloci wycieczek, bo praca się wydaje przyjemna, miła, że są to wieczne wakacje. Natomiast w po skończeniu kursu, po zdaniu, wcale nie tak łatwego egzaminu, gdzie młodzi adepci pilotażu są przepytywani na różne sposoby, na tematy często niekoniecznie takie, których się oczekuje. Następnie, otóż posiadacze legitymacji wycieczek, udają się do biur podróży, gdzie wcale tej pracy też tak dużo nie ma. Ja odpowiem wprost nie każde biuro jest gotowe wysłać grupę z pilotem, który dopiero stał egzamin. No więc co tu zrobić? Więc problem pracy jest. To jest Pierwsza bariera, a druga to właśnie realia tej pracy, gdzie nagle się staje naprzeciwko dużej grupy ludzi, często starszych, często wiele bardziej wykształconych, nieraz nawet lepiej przygotowanych niż sam pan pilot, który ma coś opowiedzieć o danym kraju, więc jest to nieraz dość stresujące, pomijając sytuacje rzeczywiście stresujące i tutaj już z kolei mamy do czynienia z tym, co nazywam doświadczeniem w zakresie pracy z turystami, czyli umiejętność poradzenia sobie w każdej sytuacji, w każdej sytuacji, a rozumiem, że dostawałeś pytania, na które nie znałeś odpowiedzi. No i trzeba wtedy umieć odpowiedzieć, że mam prawo też tego nie wiedzieć, bo z kolei słyszałem o takich sytuacjach, że pilot jest przez grupę, powiem dosłownie, zażynany za to, że czegoś nie wie. No nie jesteśmy omnibusami. Tak, prostu. wszyscy jesteśmy ludźmi. Choć czasem się od nas tego oczekuje i dobrze, kiedy pilot jest omnibusem w zakresie danego kraju, w którym z grupą pracuje. Mm -hmm. Szanowni państwo, po przerwie Piotr opowie nam właśnie o, o pracy pilota, ale ja może jeszcze rozpocznę taki temat trochę z innej beczki, bo ponieważ jakiś czas temu portale internetowe, o czym sami państwo doskonale wiecie, zalewały nas artykułami traktującymi o tym, że Polacy są bardzo wymagającymi turystami, a nasza roszczeniowa postawa jest nie do wytrzymania. Czy faktycznie tak jest? 12 już prawie lat w zawodzie twoich podopiecznych można z pewnością liczyć już w setkach. Czy często zdarza się tak, że musisz zwyczajnie wstydzić się za, za jakąś osobę, za jakąś grupę, czy na przykład z każdym rokiem takie, taki światowy savoir vivre Polaków jest na coraz wyższym poziomie. Jak to wygląda? Jest coraz lepiej i, i naprawdę tutaj można przekazać wyrazy uznania dla polskich turystów, bo już powodów do wstydu już nie ma chyba, prawie wcale. A pamiętasz takie sytuacje, gdzie było... Zdarzały cieniece. się, zdarzały się. Ale nie mówimy o nich tak, lepiej o tym nie Zamykamy nie mówić. ten temat. Cieszymy się, że Polacy są coraz, coraz bardziej otwarci na świat, na poznawanie tego świata, a nie tylko na to, żeby gdzieś tam w swoim pamiętniku, czy na jakimś portalu społecznościowym umieścić zdjęcie na przykład z Egiptu, stojąc przed jakimś hotelem pięciogwiazdkowym. Mogę jeszcze dodać to, że szczęściem jest to, że język polski nie jest tak dobrze znany wszędzie, gdzie jesteśmy. Ale mylą nas czasami z Rosjanami. No tak, a, a, ale to do, jest dobrze, ten że ten... nie rozumieją czasem, co polscy turyści mówią. No to powiedzmy, Piotrze, jak wygląda e, dzień pracy pilota? Wiecie, czy, czy ta praca może się kiedykolwiek znudzić? Czy widzisz na przykład siebie za 20 lat w, w takiej roli jak teraz? Otóż są piloci, którzy rzeczywiście pracują po 40 albo nawet i dłużej lat w tym zawodzie. I przyznam, z własnego doświadczenia powiem, że ciężko z tego zawodu wyjść. On ma swoje złe strony, trzeba być rzeczywiście ciągle w podróży, w różnych sytuacjach, często znosić trudy i niewygody podróży podwójnie, bo nieraz się nie pokazuje tego, a wręcz właśnie stara się te trudy wręcz rozładowywać. Natomiast praca wciąga. To jest praca dla wolnych ludzi, zdecydowanie wolny zawód, bo często pilot pracuje z różnymi biurami. No, wymagająca też poświęceń, bo ja nazwałam pracę pilota wycieczek pracą totalną. To znaczy w tym momencie nie da się robić nic innego. Często się nie ma dla siebie ani jednej chwili w ciągu dnia. Nie licząc powiedzmy jakichś 15 minut tak zwanej chwili wolnej. Zdarzają się rzeczywiście takie imprezy. Poza tym jest się w pełni poświęconym ludziom, z którymi się pracuje, bo pilot nie tyle ogląda, co bardziej pokazuje. Oczywiście trzeba samemu wcześniej wiele rzeczy zobaczyć. Często się zdarza, że jest się gdzieś pierwszy raz. A ja I nawet trzeba mówię, improwizować. A ja nawet mówię, że w każdym miejscu pilot musi być pierwszy raz. Szczególnie kiedy chce być pilotem tak zwanym uniwersalnym, a nie wyspecjalizowanym w jednym kraju, bo takie osoby również są, czyli jeżdżą tylko do Włoch, to może się znudzić zdecydowanie. Proszę sobie wyobrazić być w tym samym mieście po raz czterdziesty albo nieraz jeszcze dalszy. To, to jest często no więcej czeka, razy dobrze, niż rekord. Nie liczyłem, ale na szczęście jest to chyba nie więcej niż 20, 30, nie, oh. przepraszam, 20 to mało, więc nie więcej niż 30, 40, o, tak, mm -hmm. w jednym miejscu. A jest, jakie to było miejsce? To jest na przykład w moim przypadku chyba Rzym, od Rzymu zaczynałem i, i bywam tam często, w, częściej niż w miastach, które lubię w naszym własnym kraju. Mm -hmm. No szanowni państwo, w takim bądź razie, y, ja teraz zadam Piotrowi takie pytanie. A żebyś powiedział nam, czym powinien charakteryzować się dobry, profesjonalny pilot, jakie powinien mieć cechy, czego powinniśmy od was wymagać. Często przecież jest tak, że będąc na, na wakacjach jesteśmy pozostawieni sami sobie, bo przewodnik gdzieś tam wyklepie nam, brzydko mówiąc, kilka zdań na temat historii danego miejsca, byle szybciej, byle szybciej, a później nam daje powiedzmy 7 godzin wolnego czasu. To jest zły przykład pilota, który gdzieś tam robi w waszej branży czarny PR, ale niestety takie osoby także się, także się zdarzają, ty z tym walczysz specyfiką pracy pilota jest to, że e, powinien być poświęcony tej pracy i, i powinien umieć przekazać e, wiele informacji, ciekawostek, wiedzy o miejscu, gdzie się jest. No i powinien też być z ludźmi, bo to są jakby dwie strony tego, że jest informacja jest też pewne tworzenie relacji. Osoby wyjeżdżające z pilotem często liczą, że będą mogły się dowiedzieć od niego wszystkiego. No i zarazem, że będzie miło, fajnie, sympatycznie i wyjazd będzie niezapomniany. I po części to się składa na całość. Także... Pilot, powinien być oczywiście, pilot wycieczek powinien być oczywiście osobą spokojną, pełną zarazem dynamizmu, więc niby sprzeczne rzeczy, ale tak naprawdę o to chodzi, bo jest osobą, na której turyści się w jakimś tam zakresie opierają nie tylko merytorycznie, ale również w trudniejszych sytuacjach, kiedy się zdarzają jakieś wypadki, również w sytuacjach często bardzo nerwowych, stresujących, to jakby spada na osobę, która tą grupę prowadzi. Więc wymagane jest i opanowanie, i, i, i pełna kultura w kontaktach, co, co nie zawsze jest łatwe tak naprawdę, bo często spotykamy się z bardzo wymagającymi ludźmi, którzy mają słuszne pretensje, a niekoniecznie pilot odpowiada za, za dany problem, który się pojawi, ale z kolei trzeba to wziąć na siebie. Bo ja to... jesteś pierwszą osobą, która kontaktuje się... Z... Jako przedstawiciel tak. biura, która odpowiada za, za sprzedany program, sprzedany pakiet usług nie zawsze satysfakcjonujących w ostatecznej wersji dla klienta. Rolą pilota jest to, żeby przybliżyć dany kraj, ale też często pomóc ludziom, którzy niekoniecznie muszą mieć czas, możliwości przygotować się do takiego wyjazdu. Dzisiaj żyjemy w dużym pośpiechu. No i pilot jest tym kimś, kto zastępuje w tego człowieka na miejscu, bo nie każdy jest w stanie przyjechać na miejsce i poznać ludzi, przebywać z nimi. Często turystyka jest w dużej pigułce z racji wielu atrakcji, które są na trasie. I dobry pilot powinien dokładnie przybliżyć to miejsce w krótkim czasie, dać esencję tego miejsca, nie mówić tylko rzeczy encyklobetycznych, także to jest właśnie to, co można wyciągnąć od osób znających dane miejsce i lubiących te miejsca, dających coś od siebie, od serca, gdzie Przeciętny turysta mający na danym dane miasto jeden dzień nie zawsze jest w stanie w tak wiele osiągnąć, jeżeli nie ma rzeczywiście tam swoich przyjaciół w danym mieście. Patrząc, Piotrze, na twój grafik, każdy chyba łapie się za głowę. E, najpierw na przykład dwa tygodnie na nartach we Włoszech, później e, jeden, dwa dni odpoczynku i, i przed tobą dwudziestokilkudniowa wyprawa po Azji. Nie czujesz czasami znużenia? E, nie chciałbyś zaszyć się tam gdzieś daleko w polskich górach i po prostu odpocząć od przede wszystkim ludzi? Zdecydowanie praca wcale nie jest ani przyjemna, ani łatwa, jeżeli tak się pomyśli, że w, w ciągu miesiąca wyjeżdża się na trzy wyjazdy i ciągle jest się w pełnej dyspozycyjności wobec z mniejszej lub większej grupy ludzi. Zazwyczaj jest to grupa 40 osób. Idealnie, kiedy jest to grupa 20-osobowa, więc zdecydowanie można również, jak ja to mówię, stracić równowagę i zdarzały się nieraz takie sytuacje, że, że w pracy po prostu człowiek psychicznie nie wytrzymywał. Nie w moim przypadku na szczęście, ale słyszałem o pilotach, którzy rzeczywiście bardzo ciężko znosili te, te warunki tak naprawdę pracy z ludźmi, często niełatwe. Więc można się poczuć zmęczonym. Ja tutaj wrócę do tego słowa równowaga. Po prostu trzeba umieć sobie w pewnym momencie wyhamować. Znam pilotów, którzy potrafią jeździć bez przerwy. Często jest to więcej niż 250 dni w roku w pracy. I tutaj one też po prostu dają we znaki we wszystkim, bo człowiek nie prowadzi zupełnie wtedy normalnego życia. Piotrze, to tak jeszcze przed przerwą pociągnę cię za języka po prostu takich kulurowych sytuacji, dobrze? Listów miłosnych po powrocie do kraju dostajesz dużo? czyli Bo na pewno się zdarzały. Na pewno bardzo przyjemnie jest, kiedy się tworzą takie często bardzo przyjazne relacje, zarówno męsko-damskie, jak i po prostu ogólnie mówiąc z turystami i to jest strasznie przyjemne, kiedy po prostu ludzie o tobie pamiętają po powrocie i często chcą ponownie jechać konkretnie z, z tobą jako z osobą, która prowadziła tą imprezę. Więc to jest fajne. Natomiast ja to z kolei nazywam pracę pilota wycieczek, pracą rozpoczynanych i często bardzo szybko kończonych na zawsze relacji. To od, rozpoczynanych od nowa i kończonych. Rozpoczynanych od nowa i kończonych relacji z turystami, z ludźmi, z którymi się jest, bo traktuje się często ich jako nie tylko klientów, ale jako już Później nawet prawie jak znajomych po paru dniach takiej wspólnej, jak ja to mówię, wycieczki, pracy. Przypomnę gości, my dzisiaj Piotra Kruczka, licencjonowanego pilota wycieczek ze wszystkimi certyfikatami, które w tym temacie można zdobyć, tak? Ja myślę, że tutaj liczba certyfikatów jest nieskończona, ponieważ nieraz wymagany jest w danym mieście certyfikat z danego miasta. Jeżeli chodzi już tak o możliwości formalnej pracy jako przewodnik, dlatego ja zacząłem od tego, że pilot różni się czymś od przewodnika, bo ponieważ pilot po prostu jest cały czas grupą, a przewodnicy certyfikowania, dokładnie się mówi, licencjonowani na dane miasto mieszkają w danym mieście, pracują tylko w nim, chodzą cały czas po tych samych ulicach. Pozdrawiamy tych, którzy nas teraz słuchają, bo wiem, że tacy, tacy są. Wszystkich przewodników wspaniałych z pełną wiedzą pozdrawiam i naprawdę podziwiam za wytrwałość I w tym miejscu, w szanowni państwo, dla tych, którzy na przykład chcieliby z Piotrem spotkać się osobiście, polecamy wszystkie strony internetowe twoje, bo trochę chyba ich jest. Jeżeli w ogóle wpiszemy sobie w Google Piotr Kruczek, to nam wyskoczysz chyba gdzieś tam od razu w pierwszej kolejności. Wszystkich pilotów wycieczek, którzy nas teraz słuchają, odsyłamy także do twoich stron na Facebooku. Tak, ja jestem dość mocno zaangażowany w tym naszym skromnym, sympatycznym środowisku pilockim, bo generalnie często tutaj bazujemy na własnych kontaktach, na własnych przyjaźniach, na tym, że ktoś wie, jak ktoś pracuje i polecamy się nawzajem. Ja przyznam, że już tak od już dobrze ponad pięciu lat nawet prowadzę rodzaj takiego forum pilotskiego, Nazwaliśmy to projekt Dobra Turystyka, ale proszę wpisać w Google'ach na przykład piloć wycieczek, to takie forum się pojawi e, i tam zapraszamy. Tam znajdziemy odpowiedzi na wszystkie pytania, które nas na pewno nurtują w tym temacie. E, ale ja, szanowni państwo, przypomnę jeszcze, że Piotr jest e, zawodowym pilotem e, od 1997, bodaj 8 roku. Współpracujesz z największymi korporacjami, przedsiębiorstwami, biurami podróży. No to teraz powiem kilka takich ciekawych miejsc, które odwiedziłeś. To także znalazłam na twojej stronie internetowej. Bardzo mnie to urzekło i bardzo ci zazdroszczę, że mogłeś uczestniczyć w takich wydarzeniach jak między innymi Oryginalna impreza w Jordanii z kulminacyjną, elegancką kolacją na pustyni w skałach Petry dla 180 gości. Wyjazd do Monte Carlo z szefami jednej z największych firm polskich i na jej zaproszenie konferencja z wydawcami, redaktorami, naczelnymi m.in. Polityki, Newsweeka, Rzeczpospolitej Gazety Prawnej, Forbes'a i innych mediów, obsługa wyjazdu konferencyjnego na Expo 2010, 2010 w polskim pawilonie w Szanghaju, organizacja pobytu najważniejszych przedsiębiorców polskich na y, Olimpiadzie w, twa, w 2008 roku w Pekinie, 21-dniowa impreza ze zwiedzaniem Hongkongu i Makao wraz z 14-dniowym rejsem przez Wyspę Pacyfiku i Azję Południowo-Wschodnią, czyli Filipiny, Borneo i Brunei oraz Malezja, Singapur, a także Wietnam. Było tego sporo. Czy są takie miejsca, do których chętniej powracasz niż do innych? Myślę, że tak. Azja na przykład południowo-wschodnia ma swój dość niepowtarzalny klimat. Tak samo Afryka jest tak zupełnie inna od Europy, mimo że dość bliska. Europa można by powiedzieć, że w porównaniu do tych choćby dwóch miejsc jest nieco nudna, dosłownie. W każdym razie praca pilota już na takim poziomie, gdzie... Pracodawcy gotowi są dawać zlecenia niebyle jakie. Potrafi być naprawdę ciekawa. Nie jest wcale właśnie ani prosta, ani też tak łatwo dostępna. Tak więc ja się mogę cieszyć, zresztą pewnie jak spore grono dobrych profesjonalistów, tym, że rzeczywiście te zlecenia potrafią być w różnym kierunku. I są one również też i wyzwaniem, bo człowiek w tej pracy ciągle musi się uczyć, żeby mówić innym o tym, czego się nauczył wspomniałaś na przykład o tych dziennikarzach. Ja przyznam, że jak dostawałem to zlecenie pracy z takimi osobami, z nazwiskami rzeczywiście znanymi z pierwszych stron gazet, to w pewnym momencie stwierdziłem, nie, nie chcę wiedzieć, kto jest kim. Bardzo przyjemnie mi się rozmawiało z osobami rzeczywiście, które później widziałem w mediach, bo nie zawsze się śledzi wszystko na bieżąco, nie, nie zawsze się zna wszystkich. Patrząc o to tutaj pan redaktor naczelny Forbes'a, z którym na przykład rozmawiałem o pierwszym milionie, bardzo ciekawe również możliwości się zdarzają w pracy pilota w poznania ciekawych osób. A jak to było na tej kolacji? w Jordanii. No tu sam byłem zaskoczony, że można zrobić na pustyni w skałach kolację na poziomie pięciokwiastkowego hotelu, to mało powiedziane. Sam zapytałem organizatorów, ile było osób zaangażowanych w przygotowanie tak wykwintnej, tak oryginalnej i, i, i ciekawej, jeżeli chodzi o otoczenie, miejsce, czas kolacji. No więc na tych 180 osób pracowało prawie 300 osób, co chyba jest możliwe rzeczywiście w krajach, gdzie ta siła robocza nie jest tak droga żeby coś takiego zorganizować. Zresztą to też już było specjalne zamówienie w, dla specjalnych gości to jeszcze tak na koniec teraz, bo koniec naszego programu nieubłagalnie się zbliża. Intryguje mnie jeszcze EXPO 2010, nasz, nasz polski pawilon w, w Szanghaju. Czy faktycznie wzbudzał tak ogromne zainteresowanie? Zdecydowanie wzbudzał bardzo duże zainteresowanie. Można tam było się położyć, wyspać. To było też dość ważne, paradoksalnie, <śmiech> dlatego, że wychodzenie po wystawach EXPO jest też nie lada wyzwaniem dla gości, którzy najpierw stoją często w godzinach kolejka, żeby tam dostać, w ogóle na teren wystawy, a później często w kilkuset osobowych albo dłuższych kolejkach, żeby dostać się do poszczególnych pawilonów, przez które się przechodzi. Niektóre pawilony były zupełnie puste. W naszym polskim pawilonie była bardzo oryginalnie rozwiązana opcja interaktywnego kontaktu ze smokiem, czyli pewnym symbolem chińskim, bo mówimy o wystawie Expo w Chinach 2010 roku, gdzie dosłownie mogli z tym naszym smokiem po chińsku rozmawiać. Bardzo fajny, fajny pomysł. Dodatkowo bardzo przyciągała historia Polska animowana w historia Polski Tomasza Bagińskiego. Więc był to zarazem taki czas, kiedy można było i odpocząć i czegoś się dowiedzieć i zarazem się pobawić. Mówię o, o gościach pawilonu. No i oczywiście poznać troszeczkę Polski, a tak naprawdę kiedy ogląda się 100 pawilonów w ciągu jednego dnia, 100 to za dużo powiedziane, ale 20-30, niektórzy pewnie mieli taką okazję, to człowiek niewiele w sumie zapamiętuje z każdego z nich, więc tego typu chwile bardzo dobrze pomyślane Polski Pawilon naprawdę Prawo dla organizatorów. Cieszę się, że mogłem też go zobaczyć. No to takie pytanie na koniec, Piotrze, a gdzie ty lubisz spędzać, spędzać wakacje? A to jest bardzo częste pytanie, jak ty byłeś wszędzie drogi pilocie, to, to gdzie ty jeździsz, no tak? Tak więc ja nie ukrywam, że strasznie tęsknię za Polską, bo są piloci, którzy podróżują po Polsce. Ja wręcz przeciwnie, więc tu wracam z przyjemnością do naszej polskiej przyrody. Poza tym praca pilota to w dużym stopniu, w zależności też jeszcze od typu imprez, które obsługuje, to jest praca w miastach, więc ja uciekam do przyrody. Jak odkryłem pierwsza sam Norwegię, to później nawet chętnie wracałem do Norwegii jako pilot, tak, dosłownie, bo to jest też ważne, żeby być tam często w tych miejscach, które się pokazuje ludziom być często samemu. Więc przyroda, przyroda, przyroda, to jest coś, co akurat mnie bardzo ciągnie, polskie góry, polskie jeziora. Czy tej przyrody jak najwięcej właśnie mamy ci życzyć, żeby było jak najwięcej w twoim życiu? Ja myślę, że pilotom można żyć w jak najwspanialszych turystów. To jest to, bo od tego zależy satysfakcja. Tak na koniec dodam, że raz miałam imprezę, po której przez tydzień nie odbierałem telefonów. Tak byłem wykończony ludźmi, niczym więcej. No to my w takim bądź razie, szanowni państwo, apelujemy i do nas, i do was, yy, aby Boże nie inaczej. Życzymy wszystkim takiego przewodnika, jakim jest Piotr Kruczek, nasz dzisiejszy gość i apelujemy do Państwa, abyście zawsze pamiętali o tym, że pilot wycieczek to także człowiek. Ja bardzo dziękuję i życzę wszystkim pilotów z pasją, bo to jest podstawa dobrej imprezy turystycznej. Katarzyna Kowa i Piotr Kruczek żegnają się z Państwem i na koniec zapraszam jeszcze na naszą stronę internetową Podróże.pl. Tam znajdziecie kilkanaście zdjęć Piotra z jego wypraw. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pasjonują Cię podróże. Audycja Kasikoby sprawi, że nie wychodząc z domu przeniesiesz się w najbardziej odległe zakątki świata. Amazońska dżungla, mongolskie stepy, laotańskie wioski czy nowozelandzkie wulkany. O tych i wielu innych miejscach opowiadają prawdziwi pasjonaci, którzy w pełni realizują antyczną sentencję Carpe Diem.